Podcast Manipulacje bez przytomnością. Kopciuszek w pięknym i bogatym domu mieszkała szczęśliwa rodzina. Ojciec, matka i mała córeczka, która niedawno przyszła na świat. Rodzice bardzo się kochali i z troską zajmowali swoim maleństwem. Niestety po kilku latach kobieta ciężko zachorowała. Posłano po najlepszych lekarzy, ale żaden z nich nie potrafił jej pomóc. I tak ojciec z córką pozostali sami pogrążeni w smutku po śmierci swojej ukochanej żony i matki. Na szczęście czas uzdrawia ludzkie, zbolałe serca i także do tej rodziny w końcu powrócił spokój. Wtedy to mężczyzna postanowił ożenić się ponownie, a jego wybranką została pewna wysoko urodzona wdowa. Wkrótce wprowadziła się ona do domu nowego męża wraz ze swoimi dwoma córkami. Były to dziewczęta wrzaskliwe, zapatrzone w siebie i leniwe. Całymi dniami nie robiły nic poza strojeniem się w coraz to nowe suknie. Godzinami przesiadywały przed lustrem, nie zajmując się żadną pracą. Zupełnie inna była córka męża. Chętna do pomocy, pracowita, skromna, a przy tym tak śliczna jak gwiazdy na niebie. Zazdrość to wzbudzało w sercach jej przyrodnich sióstr i macochy, Dlatego z dnia na dzień coraz bardziej zaczęły uprzykrzać jej życie. W końcu doprowadziły do tego, że dziewczyna dni swoje spędzała piorąc, gotując, sprzątając, cerując i usługując im we wszystkim jak służka. Odebrały jej wszystkie piękne stroje i kazały ubrać szare łachmany. Wypędziły ją z jej dawnego pokoju i nakazały odtąd mieszkać w kuchni i spać na kuchennej podłodze. Ponieważ dziewczyna często była brudna od pracy By jeszcze bardziej jej dokuczyć Macocha i siostry zaczęły nazywać ją Kopciuszkiem Kopciuszku, podaj nam śniadanie Kopciuszku, zawiąż mi buciki Kopciuszku, przynieś mi wodę Kopciuszku, nie lę się, wypierz nasze suknie Kopciuszku, zapleć mi warkocze Kopciuszku, rozsuń zasłony Kopciuszku, podaj mi chusteczkę I tak bez końca od samego rana do ciemnej nocy Kopciuszek ciężko pracował, spełniając coraz to nowe zachcianki i polecenia przyrodnich sióstr i macochy. One natomiast nigdy nie okazywały wdzięczności i nie padło z ich ust żadne ciepłe słowo skierowane do dziewczyny za jej ciężką pracę. Przeciwnie, wyzywały ją i okazywały swoje niezadowolenie, chociaż Kopciuszek starał się ze wszystkich sił, Pewnego dnia ogłoszono, że w pobliskim zamku przygotowywany jest bal, na który zaprasza się wszystkie okoliczne panny. Podczas balu książę zamierza znaleźć swoją wybrankę serca, która zostanie jego żoną. Macoche i jej dwie córki bardzo to ucieszyło. Siostry od razu zaczęły przygotowania do balu. Zakupiły wspaniałe suknie, pantofle, wstążki, korale i naszyjniki, i zaczęły się w nich puszyć przed lustrem, jeszcze bardziej niż zwykle, przekonane o swojej urodzie. Ach, jestem taka piękna, że jak tylko książe mnie zobaczy, od razu się zakocha. Mówiła jedna. A ja wyglądam tak cudownie, że książe za nim mówi na mój widok z wrażenia. Spójrz, jak błyszczą moje korale. Chwaliła się druga. Głupia jesteś, dogadywała jej pierwsza. To ze mną ożeni się, książe. Jestem sto razy piękniejsza od ciebie. Jak książę zobaczy twój wielgachny, nos, to prędzej pęknie ze śmiechu, niż się w tobie zakocha. Naśmiewała się druga. Moje kochane, obie jesteście tak piękne, że książę z pewnością wybierze na swoją żonę jedną z was. Zachwycała się macocha. A tylko, Pciuszku, zauważyła dziewczynę, która myła schody. Pewnie też chciałabyś iść na bal. Biedactwo moje, i tak nie masz sukni, w którą mogłabyś się ubrać. Książę, na twój widok mógłby się tylko przestraszyć, więc niestety zostaniesz w domu. Macocha udawała, że jest jej żal Kopciuszka. Kopciuszek ze smutkiem zwiesił głowę i pomyślał No tak, nie dla mnie wielkie bale. Gdzie mi tam dostojnych córek macoszych w tych moich łachmanach? Dni mijały szybko i wkrótce nastał dzień balu. Kopciuszek od rana miał jeszcze więcej pracy niż zawsze. Siostry zajęte przygotowaniami ciągle wołały go i kazały sobie usługiwać. Przed samym wyjściem z domu macocha zeszła do kuchni, gdzie Kopciuszek właśnie cerował swój podarty fartuszek i powiedziała – Na bal zaproszone zostały wszystkie okoliczne panny. Poznaj zatem moje dobre serce, Kopciuszku. Pozwalam ci iść na bal. – O, dziękuję, matko! – dziewczyna z wdzięczności padła na kolana i zaczęła całować ręce macochy. Pozwalam ci iść na bal, kopciuszku, dokończyła macocha. Jeśli najpierw wybierzesz te ziarna soczewicy z popiołu. <głos> I zaśmiała się, wsypując cały worek nasion do popiołu w kominku. Macocha z Turkami pojechały na bal, a kopciuszek został sam. Z oczu zaczęły płynąć mu łzy. Jak ja dam radę wybrać te wszystkie ziarna, żeby zdążyć na bal? Martwiła się. I oto z mysiej dziurki wysunęły się trzy małe myszki, którym Kopciuszek od dawna zostawiał trochę jedzenia w kuchennym kącie. Myszki podbiegły do kominka i sprawnie zaczęły wybierać soczewice z popiołu. W kilka minut wybrały wszystkie ziarna, a Kopciuszek wsypał je do worka. Dziękuję wam, moje mysie przyjaciółki, ale nadal nie mam sukni na bal. Przecież nie pójdę w tych moich łachmanach. Dziewczyna spojrzała smutno na swoje ubrania. Wtedy ktoś zapukał do drzwi. Kopciuszek otworzył. Przed nim stała jego chrzestna matka. Witaj, moje dziecko, przywitała się. Witaj, matko chrzestna, odpowiedział kopciuszek. Nie smuć się, moja kochana, odezwała się przyjaźnie kobieta. Nie wiesz o tym, ale ja jestem wróżką. Zaraz coś poradzimy na Twoje zmartwienia, mrugnęła do niej okiem. Przynieść tu szybciutko największą dynię z ogrodu. Myszki, myszki, chodźcie do mnie. Wróżka zawołała trzy myszki przyjaciółki Kopciuszka. Myszki przybiegły, a Kopciuszek przyniósł największą dynię i postawił ją na ziemi przed domem. Matka chrzestna machnęła swoją czarodziejską różdżką, wypowiedziała zaklęcie i wnet dynia zamieniła się w najpiękniejszą karocę, a trzy myszki w zaprzężone do niej wspaniałe białe rumaki. Hmm. Potrzebny nam jeszcze woźnica, zastanowiła się wzróżka. Wtem spostrzegła schwytanego w pułapce małego szczurka. Uwolniła go i za dotknięciem czarodziejskiej różki przemieniła w dostojnego stand greta, który miał powozić koń. Kopciuszek stał obok, klaskał w ręce i nie mógł uwierzyć własnym oczom. O matko chrzestna, o matko chrzestna jak wspaniale! Jeszcze chwilka moja kochaninka, uśmiechnęła się do niej wróżka. Nie chcesz chyba pojechać na bal w tych łachmanach? Och nie, zawstydził się kopciuszek. Nic się nie martw, odpowiedziała wróżka. Machnęła różdżką, wypowiedziała zaklęcie i wtem Stare ubranie kopciuszka zamieniło się w najbardziej wytworną suknię balową, jaką kiedykolwiek widziano, a drewniane trzewiki w lśniące w blasku księżyca kryształowe pantofelki. No, nie trać czasu dziecko, jesteś już gotowa na bal. – Pamiętaj tylko wrócić, zanim zegar wybije dwunastą. Wtedy moje czary przestaną działać i twoja suknia z powrotem zamieni się w łachmany, buciki w drewniaki, stangret w szczura, konie w myszki, a kareta w dynie – ostrzegła kopciuszka matka chrzestna. – Dziękuję ci za wszystko, dobra wróżko. – Nie ma za co. Baw się dobrze, kochana – zaśmiała się kobieta. Kopciuszek wsiadł do karety, woźnica strzelił z bicza – i konie pobiegły, ciągnąc karetę prosto do zamku na bal. W sali balowej było pełno gości i grała wesoło muzyka. Kiedy kopciuszek wszedł do środka, oczy wszystkich skierowały się na nią. Oszołomiła ich jej uroda i gracja, z jaką się poruszała. Kim jest ta piękność? Pytali jedni drugich, ale nikt nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Nawet złe siostry i macocha nie poznały jej. Nigdy nie pomyślałyby, że to może być ich sponiewierany kopciuszek, o którym sądziły, że siedzi teraz w domowej kuchni i wybiera soczywice z popiołu. Kiedy tylko książę ujrzał kopciuszka, zakochał się natychmiast w tej pięknej, nieznajomej dziewczynie. Od tej chwili nie odstępował jej na krok i wszystkie tańce przetańczył tylko z nią. Kopciuszek czuł się najszczęśliwszy na świecie. Także on zakochał się w księciu od pierwszego wejrzenia. Z przyjemnością wirował więc w tańcu, Książęce ramion Tak mile spędzany czas szybko mijał i nagle Kopciuszek usłyszał jak zegar na wieży zamkowej zaczyna wybijać północ godzinę o której czary dobrej wróżki stracał swoją moc Wyrwał się więc szybko z objęć księcia i zbiegł po schodach prosto do swej karocy Książę pospieszył za ukochaną ale nie zdążył jej dogonić i zatrzymać Konie zerwały się i kareta popędziła, wioząc Kopciuszka do domu. Nagle książę spostrzegł na zamkowych schodach coś błyszczącego. Schylił się i podniósł kryształowy pantofelek, który Kopciuszek zgubił, zbiegając w pośpiechu. Kiedy macocha z turkami wróciły z balu, Kopciuszek spał już jak zawsze na kuchennej podłodze, zwinięty w kłębuszek. Na drugi dzień od rana w domu nie mówiło się o niczym innym jak tylko o wczorajszym balu i o nieznajomej piękności, która zdobyła książęce serce. Książę kazał ogłosić wszystkim okolicznym mieszkańcom, że znalazł kryształowy pantofelek i szuka jego właścicielki. Ta bowiem dziewczyna, na którą będzie pantofelek pasował, zostanie książęcą żoną. Usłyszawszy to, złe siostry zaczęły snuć plany, że to właśnie na jedną z nich będzie pasował bucik. Kiedy po południu przed domem zatrzymała się książęca kareta i książę zapukał do drzwi, siostry z macochą pobiegły otworzyć, zamiast jak zwykle wysługiwać się kopciuszkiem. Obie dziewczyny z całej siły wpychały swoje wielkie stopy do małego, kryształowego pantofelka, ale niestety pantofelek okazał się za mały. Książę chciał już odjechać, gdy wtem w głębi domu spostrzegł jeszcze jedną dziewczynę. – A cóż to? Widzę, że macie w domu jeszcze jedną pannę – odezwał się do macochy. — Jaśnie, panie, to tylko brudna służka, próbowała zniechęcić go macocha. — Pomimo to pragnę, by i ona przymierzyła pantofelek — odpowiedział książę. — Podejdź tu, o pani! — zwrócił się do kopciuszka. Kopciuszek podszedł zawstydzony w swoich codziennych łachmanach z pobrudzoną sadzą buzią i wsunął stopy w podstawiony bucik. Pantofelek pasował znakomicie. Macocha i złe siostry były tak samo zdziwione, co wściekłe, a książę dokładniej przyjrzał się twarzy kopciuszka i nagle rozpoznał w nim swoją ukochaną z balu. Ucieszony zabrał dziewczynę ze sobą na zamek i wkrótce odbyło się ich huczne wesele. Macocha i jej leniwe córki musiały od tej pory same sobie sprzątać, prać i gotować, a jedna dla drugiej była tak samo nieznośna jak wcześniej, dla biednego kopciuszka. Podcast manipulacje bez przytomnością.